Gdy dojdziesz do wniosku, że 90% pijanych to tylko zmarnowana protoplazma, będzie to oznaczać, że nabrałeś odpowiedniego doświadczenia. Prawo Murphy'ego pochodzi z wiki cytatów. Czytał Krzysztof Siwiński.